Witajcie w Cinema Podcast, audycji, która przysyła do Was filmowe doświadczenia. Witajcie w kolejnym odcinku Cinema Podcastu. Wita się z Wami Gary Reza. Hej. Grzegorz. Cześć. I Adrian. Czyli wyobraźcie sobie, że trzeci raz pod rząd jesteśmy już w pełnym składzie. No, takiego, taki rekord yy, żąda, żąda przebicia, <laughs> ale już na, dopiero na koniec odcinka ustalimy, co omawiamy i w jakim składzie. Natomiast y, tym razem y, kontynuuję wojnę domową, tak to sobie już nazwałem podczas, podczas y, wrzucania poprzedniego odcinka do sieci. Przypominam, że poprzedni odcinek traktował o trzech filmach. O trzech filmach i każdy z nich był jednym z naszych ulubionych filmów i każdy z nich był dobrany tak, żeby się nie podobał reszcie. Jak to wyszło, to już przesłuchacie w poprzednim odcinku. Natomiast y, kontynuujemy trochę tą tradycję. Tym razem wybieramy po jednym odcinku serialu, który bardzo lubimy i konfrontujemy się znowu z tym, co sami myślimy o tym odcinku, bo, bo przypominaliśmy sobie go no, w większości chyba po latach, tak, tak? zgadza się? No w moim przypadku na pewno. I omówimy i skonfrontujemy opinię o, o, tych, o tych odcinkach, z resztą, z resztą z opiniami reszty. O tyle fajnie, że kolejny raz wyjdzie pewnie Wojna Domowa, bo estetyka seriali, które wybraliśmy, jest zgoła różna i naprawdę... W pewnym, sensie wynik w pewnym sensie to, żeby je zaakceptować, to, również, to wiąże się również z tym, że trzeba zaakceptować estetykę, w jaką operują te seriale. A więc po kolei omówimy według losowania odcinek Teen Man z serialu Gwiezdne Wrota, czyli estetyka science fiction, odcinek Wybrał Garet. Cześć. Omówimy, omówimy odcinek Cigaret Burns z serialu Master of Horrors, Eee, odcinek wybrałem ja. Estetyka horroru, oczywiście. Eee, Piku wybrał eee, pi odcinek Pierrot LeFaux z serialu Cowboy Bebop. Eee, to jest epizod operujący z stylistyką anime, No i bardzo mocno ugruntowany w, te w tej stylistyce. Czyli spodziewam się jakiejś wojny. Wojny również gatunków, nie tylko wojny odcinków. Ale jak już, jak już powiedziałem, kolejność jest ustalona. Zaczynamy od Tinmana. Tak więc to moja kolej. Zgaduję? Więc tak. tak Stargate, serial Stargate, który jest powiązany z filmem o tym samym tytule w reżyserii Rolanda M. Ehricha, ale opierający się tylko na samym pomyśle tego, że wojsko amerykańskie jest w posiadaniu Gwiezdnych Wrót, które prowadzą do innych Gwiezdnych Wrót, które są rozmieszczone po całej tej galaktyce, po całej tej Drodze Mlecznej. I dzięki tym wrotom można od razu podróżować na inne planety, bez żadnego opóźnienia. I serial skupia się po prostu na tym, pomyśle, że są wrota, że są inne planety i można je odwiedzać, poznawać inne kultury, inne technologie. Jest jakiś tam główny wątek, który przebija się przez sezony, przez cały serial, ale większość odcinków można oglądać w, w, w od całej reszty. i. Losowej kolejności. I chociaż... Te odcinki są spójne we, w tym swoim wewnętrznym wymiarze, w uniwersum Stargate, czyli o, chociaż odcinki są samodzielne, to m, po, często bohaterowie, którzy odwiedzeni na innych planetach wracają w kolejnych sezonach, w kolejnych odcinkach, pomagają na przykład bohaterom i te wydarzenia są pamiętane przez bohaterów, że to wszystko się wydarzyło, że naprawdę podróżowali w czasie na przykład albo że odwiedzili altern alternatą rzeczywistość, pamiętają, że ktoś umarł w tej alternatywnej rzeczywistości. To wciąż istnieje, to nie jest tak jak w tym pierwszym Star Treku, na przykład, że odkryli podróż w czasie i w następnym odcinku już o tym nie pamiętali. Więc Stargate jest jeden z moich ulubionych seriali, ponieważ jest to ostatni serial, taki klasyczny, czyli miał te 10 sezonów, po 24 odcinki w każdym po 22 odcinki w każdym i oferował naprawdę przygody na jakimś solidnym poziomie w każdym z tych epizodów. Gret, sorry, że ci przerwę, ale czy ten, czy sta czy ten Stargate SG-1 to jest po prostu jakiś, jakiś jeden z wielu seriali w tym, w tym uniwersum? Czy to po prostu on tylko się tak nazywa SG-1 i nie ma SG-2, a nie jakiegoś innego? Znaczy, SG-1 to jest odniesienie mhm. do tego, że ta grupa bohaterów, tych czworo bohaterów, czyli Tilk, Daniel Jackson, pułkownik O'Neill oraz pułkownik Carter, to jest właśnie grupa SG-1 i są w, w, w, w środku tego serialu są inne grupy i one się przebijają w tle, ale okay. one, one nie są bohaterami. Ponadto są jeszcze od, kolejne se serie w świecie Stargate, tego serialowego mm -hmm. Stargate, ale one są pod finale 7 albo 8 sezonu, dopiero wtedy pojawiają się, się bohaterowie Stargate Atlantis w dziesiątym sezonie bodaj Stargate Universe i po, ponoć jest tam jakieś przebicie się pomiędzy Stargate SG-1, a Stargate Universe i Stargate Atlantis i ponoć to jest trzy serial jakoś funkcjonują nawet jednocześnie, ale... Aha, ja czyli to się nie jakoś tam oglądałem. przenika, czyli jakieś to się wzajemnie tam przenika z innymi seriami. Mhm. Stargrades oglądałem jeszcze w tym, to był ostatni serial, taki dosłownie serial, który oglądałem jako serial, że musiałem, o cholera, muszę wrócić z pracy, przez 17 do domu, żeby obejrzeć ten serial w telewizji, bo wtedy właśnie tak oglądałem, nie miałem wtedy jeszcze internetu, po tym jak się przewrodziłem, nie miałem komputera, więc właśnie oglądałem, zacząłem skakać w telewizji. po, po telewizji. A to było emitowane jakoś, wtedy, jakoś chronologicznie? Tak to, było, tak, to było chronologicznie, pierwszy, drugi sezon i właśnie w, drugi sezon skończył. No bo to nie takie tak. oczywiste, w, <głos》>, jeśli chodzi o telewizję, więc. Ale oglądałem po kolei i właśnie wtedy dopiero tak się w to wciągnąłem, że każdy odcinek oferował jakąś tam przygodę, jakiś był pomysł i tak z radością na to czekałem. Tylko Codzie codziennie każdy inno, inny, in, jeden, inny odcinek oglądałem. No i to było ostatnie takie doświadczenie w moim życiu już w reszta seriali, no to wiadomo ustawić sobie kolejkę i wciągać nosem. Na Netflixie i tak dalej. I tak, Tin Man. To jest odcinek, który rozgrywa się w większości na innej planecie, którą o, nasza grupa bohaterów odwiedza, żeby tam znaleźć technologię, ale nie spotkają tam nikogo. Do czasu aż budzą się po znakautowaniu, Orientują się, że e, na tej planecie jest jednak jeszcze jeden człowiek, który żyje tam od 11 tysięcy lat i który twierdzi, że polepszył bohaterów, ale nie potrafi wytłumaczyć jasnymi słowami, w jaki sposób im, im pomógł. Oni więc wracają do domu i podczas badania medycznego okazuje się, że coś jest nie tak. Tam pułkownik O'Neill sprawdza swoje bicie serca i nie słyszy, że jego serce wbije. Rościna sobie, bierze nóż, wbija sobie w ramię, roślinę i okazuje się, że ma tam terminatora, że jest, maszyna, jest maszyną. I pamiętam ten szok, jak wbił sobie, to ra... wbił sobie ten skalpel w ramię, jak to zobaczył, zobaczyłem, co tam było i cięcie do reklam. No, pamiętam to. To było naprawdę wciągające... wciągające 45 minut godziny telewizyjnej. I dalej chyba już nie warto za dużo mówić, co się dzieje w tym odcinku, bo właśnie chociaż moi znajomi tutaj na podcaście, moi przyjaciele, powiedzą, mm -hmm. że właśnie nie wiedzieli, wiedzieli, jak to się skończy, ponieważ to już jest bardzo wykorzystywany motyw, ale ja tego nie wiedziałem i byłem zaskoczony. Więc powiem tylko dla, tyle, że bohaterowie w tym odcinku orientują się, że zostali robotami, ale nie są w stanie funkcjonować na planecie Ziemia ponieważ ich bateria wtedy się wyczerpuje i muszą wracać do tego świata, gdzie żyje tylko jeden człowiek przez te, od tych 11 tysięcy lat, który zapewne też jest maszyną już na tym etapie. I muszą tak naprawdę pogodzić się z tym, że ich życie właśnie ta w taki sposób będzie wyglądać, że muszą zaakceptować samotność, muszą zaakceptować nieśmiertelność i muszą zaakceptować... Nową, nową definicję samych, mm. samych siebie, czy nadal są ludźmi, czy są robotami, czy mm -hmm. ludzie są robotami tak naprawdę, czy, czy tak naprawdę dużo się zmieniło, czy jednak wszystko się zmieniło. I tutaj na tym przerwę, ponieważ odcinek potem jeszcze wgłębia się w te tematy i oferuje na koniec bardzo melancholijne, bardzo takie trudne zakończenie za które właśnie pokonałem, pokona, pokochałem cały odcinek. Słucham waszej opinii. Adrianie, Grzegorzu? To może ja się zmierzę najpierw z tym, że to, to, to znaczy wiesz, ja nie uważam tego za schematyczny odcinek, bo faktycznie e, powiedzmy, ja czuję, że tu jest coś świeżego, tu jest coś świeżego w, jeśli chodzi o seriale lat 90 I ja będę naprawdę to chwalił za to, że w ogóle e, film, film dotyka, no nie, dyskusji na temat tego, na temat nieśmiertelności na temat nieśmiertelności w innym ciele, które nie będzie naszym ciałem i w tym pewnym momencie, w wieku w którym są bohaterowie, czyli w wieku, w którym już e, przyzwyczaili się i nauczyli się wszystkiego nagle muszą się swojego ciała uczyć od samego, od nowa i nagle muszą zaakceptować to, że okej, okay, została im dana, dana ta e, możliwość, żeby, żeby żyć wiecznie, ale czy, przy, czy przyjąć taki dar, e, czy w ogóle mają wybór, e, to, to, to też to już się przebija fabularnie, ale czy coś takiego naprawdę będzie, będzie im odpowiadało, czy nieśmiertelność jest aż takim darem, żeby zrzec się, zrzec się tej śmiertelności na korzyść wszystkiego, e, co, co w życiu było, raz, że w życiu było dla nich fajne, nie? Dla Zarówno dla, dla nich cieleśnie, jak i w ogóle w ty, w tym, tego, tego, co oni potrafili wcześniej, no nie? Bo oni nie potrafili od razu na przykład się uczyć, myśleć. I ten właśnie gość, rezydent tej planety, wydaje mu się, że dał im coś, coś nowego, ale oni muszą skonfrontować się ze, sobą, ze sobą to, czy oni, oni, chci, oni chcieliby to przyjąć, czy to jest naprawdę coś dobrego, czy nie. No Tu jest, tu jest duże, duże pole do dyskusji. No jest. E, Także tak, to, to mi się podobało, naprawdę to jest bardzo dobry odcinek pod względem, po względem tego, jak, jak można sobie potem, co można sobie potem rozważać. I tutaj naprawdę to się oglądało trochę jak Black Mirror, że potem przy piwie byś sobie faktycznie pomyślał, e, czy, czy te, to, co dostali bohaterowie, to wziąłbyś to, czy nie? To jest, to jest fajne pytanie, no nie? no i Tak, odcinek jest dyskusyjny jakoś, mimo że, mimo, że tak jak Gareth już napomknąłeś, rzeczywiście uważam, że to nie jest nic nowego, jeśli chodzi o science fiction, bo to się w literaturze ten, ten motyw przewijał już wielokrotnie i nawet, nawet z tego, co pamiętam, bo oglądałem podobny serial w Star Treka jeszcze z 60 któregoś roku i tam był też odcinek, który poruszał podobną tematykę. No, nie, nie rozwinął tego aż tak jak, jak tutaj, ale, ale już podobny motyw był, ale to nie o to chodzi, bo wiadomo, że wszystko jest powtarzalne w kinie, i w sztuce w ogólnie. Tylko no, ten odcinek naprawdę jest... Znaczy wys... może, może tak, jeśli, jeśli nawet to jest powtarzalne, to ładnie to powtórzyli. No tak, tak, to prawda. Ja, ja nie zaprzeczam, że to nie było, to nie jest świeże, ale tu mhm. chodzi o to, że tego w ogóle nie, nie, się nie spodziewasz, że tak, taki tak. będzie obrót spraw, że nie, nie wiesz, jaki będzie kolejny segment tej historii wciąż, mimo to, że znasz tu historię w jakiś sposób, w jakimś stopniu z innych produkcji, to jednak nie, nie oczekujesz tego po tym odcinku i cały czas, cały czas jesteś zaskakowany. W pewnym Chociaż momencie że... już, już nie byłem zaskoczony, ale to może dlatego, że właśnie mówię, no dużo już, już, już mogłem się domyślić jak to się potoczy ze względu na inne dzieła właśnie poruszające tą problematykę. No pozwoliliśmy sobie tutaj omówić w tym podcaście Zagadka, które, ale dzieło, które rozgrywa się tak samo, więc ja od początku do końca wiedziałem, jak to się rozegra, tak? Zaskakujące to nie było, natomiast no mówię, że jakoś, jak, jeśli chodzi o to poruszenie tego do dyskusji i przedstawienie tego tak, żebyśmy faktycznie mogli dyskutować, to do pewnego momentu naprawdę to było fajnie. No działało, działało, tylko ja mam takie zastrzeżenie, że Bardziej bym, mi się bardziej spodobał, jak przeczytał, nie wiem, albo sam scenariusz, albo powieść o takiej fabule. O, bo chodzi mi o wykonanie, to już, to już tutaj będę miał więcej zastrzeżeń. Mm, czyli przechodzimy do wykonania, tak? No nie wiem, chyba że jeszcze macie coś do dodania, jeśli chodzi o treść. Znaczy, do, do, do treści to przejdziemy na końcu dopiero. No, no, no ale no. o samej, samą problematykę. Problematyka mi się podoba, to jak to rozwinięto, już nie. E Wręcz, wręcz jeśli mogę się odnieść do zakończenia, to mam wrażenie, że to ucięto w pewnym momencie zamiast zrobić dyskusję, plus, plus po, po, poprowadzono tą akcję tak, już nawet na samym początku, nie? Mm -hmm. że gość bez, ich zgo bez zgody bohaterów zamienił ich w roboty. No, no tak. w tym momencie powinni go zabić, zabić albo torturować i dowiedzieć się, co poszło nie tak i go zabić. Dobra, uprościłem to na maksa, ale w każdym razie coś mu zrobić, a nie przejść bardzo szybko z tym do porządku dziennego. Oni właśnie za szybko się z tym pogodzili, z tym faktem. Jakoś tak yy, nie, nie poczułem tych emocji, że, że, że, do, nie, że do nich to, jak, że to jest dla nich jakaś bardzo nowa sytuacja i w ogóle no yy, są po została tylko ich świadomość, a cała reszta jest gdzieś indziej. I, yy, no Wiem, że ten serial no, na pewno nie... nie nie jest na tyle rozwinięty pod względem jakimś, jakimś filozoficznym, żeby, żeby tutaj rozkminiać to na tym poziomie. Tylko, tylko to jest rzeczywiście no raczej z tego, co. Ja nie wiem, ja nie znam tego serialu ogólnie. Nie wiem, czy on zawsze, zawsze porusza jakąś taką problematykę ludzkiej tożsamości, na przykład. Czy, czy, to, jest, czy to jest wyjątkowy odcinek, czy, czy nie, ale wydaje mi się, że. Nie... To jest wyjątkowy odcinek. Aha ale wydaje mi się, że nie zgłębił tego tak jak, tak, jak mógłby to zgłębić. Tak jakby chociaż to robi Black Mirror, no ale no wiadomo, no to, to, to teraz się troszeczkę inaczej kręci seriale, więc, więc trudno to porównywać. No. Stargate to jest najczęściej czyste, przygodowe kino. Okej, okay, czyli coś jak, jak, coś jak Star Trek. Tak, coś Tylko jak Star Trek. tak, no, to, to, to upraszając to, co powiedziałeś, Piku, ja się zgadzam po prostu, bo ten film postawił bardzo fajne pytania, odpowiedział bardzo źle. I to, i to ja to, to też mówię, że ja to uprościłem, nie, że po, a powinni go zabić i tyle, nie, ale, ale wiecie tu powinny, to powinien wyjść jakiś konflikt a e, każdą możliwość rozcapierzenia tego scenariusza na inne części, oni o, odrzucają to oni odrzucają to, są świadomi, że mamy 40 minut, odpowiedzmy jak najprościej idźmy dalej. No właśnie Znale? tak, bo się czułem pośpiech tutaj, to, to spokojnie by mogło posłużyć na, materiał był na, na, na pełnometrażowy film nawet a, ale tutaj był Odczułem naprawdę duży pośpiech w opowiadaniu tej historii. Oni. oni wszystko się działo za szybko, te przeniesienia. Znaczy, ja wiem, że to, że to jest właśnie. Serial na tym polega, że oni się przenoszą przez te wrota gdziekolwiek, ale, ale jakoś. Nie czułem tego, że, że oni są gdzieś indziej w ogóle, że oni się przemieszczają tutaj, raz są, raz są właśnie u siebie w bazie, później się przemieszczają na tą planetę, która wyglądała dla mnie jak, jak, jakiś, jak jakiś magazyn hmm. gdzieś obok, ale to, ale to już chodzi chyba o estetykę samego serialu. I... Ja nie potrafię przeskoczyć właśnie tej estetyki, wiesz, że oni, oni mają dziwne stroje, dobra, oni mają stroje żołnierzy, nie? bohaterowie, mhm. ale cała reszta dziwnie się ubiera nawet wstępniak wstępniak jest taki, kurczę, jakiś taki kom kompresujący to, co widzieliśmy w filmie, mamy tą samą muzyczkę, ale nawet tak jakby zagraną na, na mniejszej ilości bitów, że tak powiem, nie? Mamy, mamy te wszystkie magazyny i baza wojskowa, która wygląda jak magazyn mhm. <głos》> opuszczony magazyn tak naprawdę, w takich miejscach się bawiłem a nie w takich miejscach pewnie by to działało wiesz, dla mnie to po prostu jest trochę tandetne, no, no widać, to... widać mały budżet wyłazić, wszędzie tutaj w każdej scenie właściwie to wyłazi Mm-hmm. Ale w ogóle taka, taka właśnie estetyka, wiesz co? Ja, pewnie, ja zaraz będziemy omawiać odcinek Cigaretten, mm -hmm. i pewnie, pewnie też nie przeskoczyliście tego, że jak bardzo to jest horrorowe, nie? Mm -hmm. I tutaj to jest tak bardzo science fiction w stylu lat 90., że nie wiem, że nie wiem, czy potrafiłbym to oglądać, wiesz, teraz, w tej chwili, bo ja jako dzieciak to bawiłem się naprawdę i były przygody, ale kilka sentymentów, że tak powiem, zawsze odpada nam, no nie? W toku, w toku tego, co oglądamy. Podszedłem tylko z sentymentem, z sentymentem, że do samych bohaterów, no nie? Chociaż, chociaż tutaj też będę, będę miał jakieś zastrzeżenia, ale no nie, potrafię, nie potrafię po prostu strawić tej estetyki. <grych> Jak ty to robisz, Gary? No to mi chyba, <grych> mi chyba dopadło coś podobnego właśnie, że, że pewnych rzeczy tutaj nie potrafiłem przeskoczyć, nie potrafiłem wejść w ten serial cały czas, mimo że, że bardzo ciekawy wątek, bo ja, ja uwielbiam uwielbiam jeśli, jeśli science fiction porusza wątki ogólnie tam transferu świadomości, czy ogólnie bawi się właśnie czym jest jaźń i, i tak dalej, ale, ale no nie potrafiłem wejść w to, ze względu na, to, na tą kiczowatą estetykę. Cóż, i dla mnie to jest tak jak z gatunkami filmowymi, że ludzie nie potrafią wejść w spaghetti western albo w kino nie my. Ja po prostu ja mam tą umiejętność, że skaczę cały czas po, po kinie, oglądam sitcomy, potem oglądam Napoleona z 27 roku i cały czas utrzymuję swoją świadomość w kinie jako takim jako całości. I dlatego mam otwarty umysł. Pewnie nie potrafię powiedzieć, gdzie jest mój sekret, dlaczego tak yes. to udaje mi się zachować, ale umiem, umiem zaakceptować całą tę estetykę, te wszystkie efekty specjalne w Babylon 5 czy te dziwy. To, to dziwne rasy obcych, że oni mieli i rokes taki poprzeczny i mówili z rosyjskim akcentem, hmm. że to jest cała raza obcych. Potrafiłbyś oglądać ten serial w sensie Stargate teraz z całymi sezonami? czy, jak, czy Ja mógłbyś... teraz oglądałem. Aha, aha okay. Ja w tym roku obejrzałem 20 epizodów. Bodaj. A ja zacząłem, zacząłem ten oglądać ten serial dopiero 3 lata temu. Bo ja właśnie m, kiedyś jako, jako dzieciak lubiłem Star Trek'a. Różne serie nadawała telewizja nasza. To, to, to co tam się to co puszczali, to po prostu od razu łykałem. A Netflix ostatnio bardzo dużo Star Trek'a y, wypuścił i próbowałem oglądać tą serię z 1966 roku, i po prostu poddałem się po kilku odcinkach, bo już nie byłem w stanie. Miałem, miałem to samo właśnie, ja obejrzałem te kinowe filmy, ale Aha. to też właśnie kinowy rozmach jakoś się akceptuje, nie wiem, po prostu chyba w telewizji znajduje, mhm. znajduje te, te barierek. No dobra, no to co? To Mamy jeszcze coś do powiedzenia o tym, czy przechodzimy dalej? Ja najbardziej uwielbiam zakończenie tego odcinka, że tak wy mówicie, że tam nie ma, nie ma konfliktu. Dla mnie ten konflikt jest, ale on się opiera czystą tej akceptacji tego, że był ten was i że tutaj... Nie można wiele robić, nie można wiele mówić, po prostu tutaj zostaje akceptacja tego i to jest... No tak, tylko że do ak takiej akceptacji, do akceptacji tego, co się stało, naprawdę trzeba bardzo, bardzo długo do docierać, a oni dotarli w, w mynieniu oka. Nie umiem strykać, ale tu bym stryknął. No na pewno, na pewno jakby, jakby dzisiaj serial taki powstawał, taki odcinek, to by się polała krew i to dużo krwi. Mhm. Mm i dobrze, i dobrze, bo tego, tego wymagała moim zdaniem sytuacja, ale, ale to już. Inna, inna kwestia, na kiedy indziej. I za to lubię ten odcinek właśnie, za tą smutną, melancholijną akceptację na koniec odcinka, że tutaj nic nie zostało. Ale tak taki optymistyczny element dodam, że motywy postaci postaci z tego odcinka wracają potem w późniejszej części serialu, ale to już naprawdę różnica kilku sezonów. Okej, okay, no ja jeszcze tak na koniec może powiem, że w sobie nie, nie żałuję absolutnie, że obejrzałem ten odcinek, bo, bo zawsze, zawsze zawsze jakoś tam poszerzył moje horyzonty na temat na temat tego serialu. I w ogóle no, tematyka jak najbardziej moja, więc, więc formalnie odrzucił, ale, ale, ale zainteresował wszystkim innym. Ja też nie żałuję, bo w, powspominałem sobie w sumie to, jak oglądałem to jako dzieciak. I ja mówię, to jest serial, który naprawdę akceptuje ja, moje, moje właśnie dziecięce. Ja no, na teraz nie potrafię, nie, na pewno nie, nie zajmę się oglądaniem kolejnych odcinków. No bo to już nie moja estetyka zupełnie. To... I teraz Mistrzowie Horroru. Najbardziej tak. oceniony odcinek. Przechodzimy właśnie do Mistrzów Horroru, do serialu, do serialu którego autorem jest Mick Garris. Mick Garis, Osoba, którą, którą chce się tak brzydko nazwać nieudacznikiem. Nieudacznikiem w świecie horrorów, ale osoba na pewno z wielkimi znajomościami. To jest gość, który nakręcił, nakręcił Creaturesy 2, który nakręcił Psychozę 4, więc już to już od czego zaczynał, no jakoś pokazuje to, jakie materiały, jakie materiały lubi. Kręcił dużo dla telewizji po, w pewnym momencie, kiedy mu się znudziły już te sequele, chociaż nie wiem czy Psychoza 4 nie jest też filmem telewizyjnym, ale to już mniejsza o to. E, w każdym razie no, jest osobą, którą oceniali naprawdę bardzo, bardzo źle, ale w pewnym momencie swojej kariery wpadł na pomysł, żeby zrobić taki serial, w którym, e, w którym znane nazwiska ze świata horroru, e, często już zapomniane nazwiska ze świata horroru, żeby je zebrać w jednym serialu. I razem, razem, żeby każdy nakręcił po jednym epizodzie Oczywiście Mick Garris pozwolił sobie siebie samego nazwać mistrzem horroru Bo to jest serial mistrzowie horroru więc pozwolił sobie siebie samego nazwać i na, też nakręcił jeden z odcinków i tak powstało dwa sezony po, po 12, 12 bodaj odcinków nie pamiętam czy drugi nie miał 13 w którym każdy znany w każdym odcinku jakiś znany reżyser horrorów i tutaj pojawiają się takie nazwiska jak Argento pojawia, pojawia, się, pojawia się Larry Cohen którego mówiłem, że on, on nie ma co prawda najlepszych filmów, ale jednak do horroru zrobił mnóstwo roboty. No pojawiał, się, pojawiał się Toby Hopper, autor, autor teksańskiej masakry, na przykład. No i pojawia się John Carpenter, autor odcinka Cigarette Burns. Każdy z tych reżyserów tam kręcił, kręcił te, swoje, te swoje filmy. I cały serial wyszedł średnio. Cały serial wyszedł średnio, już po pierwszym sezonie można to stwierdzić, że e, no, niektórzy niektórzy autorzy horrorów faktycznie skończyli, jak Toby Hopper, który, który już na momen, momencie zjedzonych żywcem był nie najlepszym reżyserem, czyli w 1977 roku, na, w momencie, w którym kręcił swój trzeci film. A ludzie i tak wtedy myśleli, że to drugi, bo jego, jego debiut, z nich nie pamięta. A to taka ciekawostka tylko. No. Więc y, większość, y, większość y, autorów tych, tych horrorów, y, które, które tam nakręcili, no, do, nakręcili i średnie odcinki, ale zawsze reprezentatywne dla siebie i to była mega przyjemność oglądać te kolejne odcinki, oglądać kolejne gnioty, ale zobaczyć, zobaczyć esencję reżyserów, którzy może już się wypalili, ale dawali coś tam od siebie no choćby, choćby wspomnę Johna Landisa, który w odcinku Kobieta Jeleń to nie jest najmądrzejszy serial, to nie jest, fu, to nie jest najmądrzejszy odcinek, e, już po samym tytule widać, ale bawi się tym, co potrafi najlepiej, czyli łączeniem komedii, takiej zwarawianej, szalenie komedii pomyłek i łączeniem horroru i to, to naprawdę przyjemnie obejrzeć dla samej estetyki. A to, jakiś body, a to jakiś body horror jest, ta kobieta-jeleń? Tak w sensie dosłownym trzeba rozumieć, niekoniecznie. Nie, nie, niekoniecznie. Właśnie, że bardziej w stylu Monster Movies z lat 50., czyli coś jak kobieta-osa. Okay. <laughs> że, że mamy po prostu pod tak, no, kobietę, pół kobietę, pół jelenia, która, która faktycznie zabija tam i detektywa, który ją poszukuje. No. I ten serial naprawdę miał mnóstwo słabych odcinków, ale fajnie się go oglądało dla samej esencji tych reżyserów, ale... Trafiło się kilka odcinków, które były naprawdę, naprawdę fajne. Trafił się Imprint, który uważam za jeden z najlepszych w ogóle, w ogóle filmów, takaż jego mikę, bo już traktuję to w kategoriach filmu, ten odcinek nie został nigdy puszczony w telewizji, bo był zbyt brutalny. Miał tam Argento swój, jeden, jeden bardzo zły odcinek, Jennifer, ale miał też świetne Peltz, które też jest w pewnym momencie w sensie odrodzeniem tego, co robi Argento. Pojawił się Black Cat Stewarta Gordona, który adaptuje Edgar na połę. Więc pojedyncze odcinki naprawdę są świetne, i jeśli ktoś, ktoś nawet po prostu lubi powspominać sobie te, co zrobili ci reżyserzy, to bardzo, bardzo, to bardzo zachęcam go, żeby sięgnął po Master of Horrors. W każdym razie Cigarette Burns był odcinkiem chyba najlepiej ocenianym plus. Był takim odrodzeniem Johna Carpentera. Carpenter jest reżyserem i on naprawdę bardzo, bardzo, od bardzo bardzo dawna nie nakręcił nic oryginalnego. I tu tego, czego, a jak czego, ale nie odmówicie akurat Cigaret Bem z oryginalności. Bo w, gdzieś w momencie, gdy nakręcił Łowców Wampirów w 98, to tak naprawdę jego filmy powoli, powoli spadały w dół. Już nie był tak, tak bardzo mocno kojarzony z tym, co robił w latach 70 -tych, 80 -tych, no nie? bo on robi te filmy instynktownie one często mają takie jakieś powolne trochę te, powolną akcję jakieś takie no The Fink akurat jest filmem, gdzie efekty specjalne zagrały nie? Ale, ale dużo jest tam niedostatków, ale z tych niedostatków widzimy, że po prostu on, on jest gościem, który wywodzi się z, faktycznie z kina offowego, on został w tym kinie offowym, mimo że trochę pod, podnieśli mu budżet i z tych niedostatków robi pewne zalety swoich filmów no, na przykład filmów. Paszczy Szaleństwa no, na przykład, ja, ja tego filmu akurat nie lubię za bardzo. No, ale powiedzmy, że o tyle, o ile lubię Lovecraft'a, tak. E, uwielbiam wszystkie nawiązania, które znajdują się w tym, w tym filmie. No. i Carpenter w pewnym sensie właśnie też wrócił do, do swojej kinofilii w odcinku Cigarette Burns. O czym jest Cigaret Burns? E, Cigaret Burns jest o. I tutaj muszę już przeczytać, kto, Jak się nazywa główny bohater. <laughs> Cigaret Burns opowiada o Kirbym. Drago e, Norman Reedus, ostatnio, ostatnio znana twarz telewizji a w ogóle znana, znana twarz e, początku, początku naszego wieku e, no bo aktor, aktor dość popularny który przyjmuje od, od postaci zwanej Bellinger granej przez Udokiera, a to jest już w ogóle legenda naprawdę horroru, więc Obsadę Carpenter e, świetną, świetną sobie ułożył, takie zlecenie otóż, e, otóż Kirby jest poszukiwaczem zaginionych filmów Osobą, która prowadzi własne kino, osobą, która wikłała się tam z przeszłością, którą być może, być może pomówimy o niej, być może nie, bo ona nie jest aż tak istotna. W każdym, w każdym razie Kirby prowadzi własne kino, które podupada, potrzebuje bardzo pieniędzy. I zgadza się przyjąć od, od Bellingera zlecenie odszukania zaginionego filmu. Filmu, który nazywa się Ostateczny koniec świata. Filmu, który jest owiany złą sławą ponoć doszło do jakichś jakich dziwnych epizodów, dziwnych zdarzeń na premierze tego filmu, wszystko jest owiane tamimnicą, nie wiadomo o co chodzi, ponoć ten film wpływa na widzów i ponoć ten film zupełnie zniknął z powierzchni ziemi. Natomiast natomiast Bellinger dowiedział się, że ten film jeszcze istnieje, ma takie informacje i Kirby ma dotrzeć do tego filmu, do takiego tajemniczego filmu grozy, w którym, którego zawartości nawet nikt nie zna, nie ma dokładnych recenzji, nie ma opisów i cały film jest taką kinofilską podróżą do też do paszczy szaleństwa w poszukiwaniu, w poszukiwaniu filmu legendy. I w zasadzie tyle, tyle z fabuły. No I to mi się bardzo podobało właśnie. To całe znaczy, kinofilstwo. Wszystkie te motywy, które zostały podjęte pod, przez ten film, ten serial, przez tę fabułę, ponieważ z jednej strony w pewnym momencie złapałem się na tym, że można to porównać do czegoś innego, do jakiegoś innego i można to wpakować jakiś schemat. Mhm. Ale jeśli w, nie myślisz o tym w ten sposób, to właśnie otrzymujemy coś, co właśnie dla każdego kinomana jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, no jest. ponieważ no mamy film, który obejrzała tylko je, jakaś wąska grupa ludzi i potem nikt o tym filmie nie usłyszał, tak jak nie wiem, nikt nie mógł, nie był w stanie obejrzeć tego filmu, tak jak na przykład roz, oryginalna wersja, nie wiem, dawno temu w Ameryce, która trwa tam 10 godzin i ma jakaś tam we Włoszech jest zakopana gdzieś. Albo diabły Kenna Russella, która... Warner Bros. ma prawa i Warner Bros. jako to firma, która wypuszcza komercyjne filmy, boi się po prostu wypuścić na, do szerszej dystrybucji oryginalnego filmu, boi się jakiś pozwów. A czekaj, nie ma tego filmu w dystrybucji, diabłów? Jest, ale nie w oryginalnej wersji. Nie w pełnej, pełnej wersji, która ma tam 18, czy tam nawet 30 więcej minut. Okay. Tylko, że tu mamy do czynienia z filmem, który jest również e, transgresywny, że tak się... Wyrażę, tak? Filmem, który podobno przekracza jakieś granice Filmem, który nie każdy by chciał obejrzeć I tutaj mamy Co ciekawe w ogóle Pod kinofilskim patrzeniem na ten film Odcinek To w ogóle przybiera inną formę Bo słyszycie te wszystkie dialogi Wszystkie dialogi bohaterów Brzmią jak jakieś bredzenie szaleńców Takie typowo horrorowe dialogi O, nie idź do tego filmu, on jest zły Ale jakby tak to na to spojrzeć jako kinoman To każdy z dialogów Każdy kto mówi o tym filmie wystawię jakąś recenzję tego filmu. I to jakbyśmy faktycznie czytali po kolei recenzję Trochę tak. zaginionego, tajemniczego filmu. To nawet nie śmieszyło. I coraz, bardziej I się, tak. coraz bardziej się interesujemy tym, co, co tam musi być. Ostatecznie polecam. <laughs> Tak, jakby to tak rozumieć trochę metaforycznie, jako, jako właśnie grupka zapaleńców, która, która potrafi, nie wiem, pojechać na drugi koniec świata, żeby zobaczyć jakiś film, czy nawet jakiś zdobyć jakiś gadżet z jakiegoś filmu, tak? to, to, to rzeczywiście na tym poziomie to, to zadziałało idealnie. No mi się to, dla mnie to się trochę gorzej sprawdziło, jako horror, po prostu, że, że szuka bohater szuka jakiegoś nawiedzonego przedmiotu, prawda? Taki trochę schemat mhm. mi się skojarzył, nie wiem, choćby z dziewiątymi wrotami Polańskiego, tam była książka, nie? Troszeczkę właśnie w tym stylu i, i, i, i tak nie wiem, czy to mogę określić mianem maggafinak prawda, Hiczkowskiego, że ten, ten film mm -hmm. właśnie jest mm -hmm. takim maggafinem który nie wiadomo w sumie dlaczego, ale wszyscy, ch wszyscy chcą go zdobyć i, i napędza dalej fabułę, prawda, tylko, tylko potrzeba jego znalezienia. Nie, nie było to do końca dla mnie logiczne. No, tam właśnie dużo, dużo w tym odcinku znalazłem. Y takich logicznych dziur, które mnie trochę uwierały. Nie wiem, czy będę teraz o tym mówił, czy wy chcecie jeszcze powiedzieć coś bardziej ogólnie? To znaczy tak, może zacznę od, od tego od mojego odbioru, że e, ja ten film polecam od lat i ja, ja go oglądam już czwarty raz, e, czyli w sumie, w sumie nie polecam go aż tak dłu, długo, jak ty Synek Doche na przykład. Mm -hmm. <laughs> no, e, Ale... ale... Często po prostu, jak pierwszy raz go obejrzałem, to też na, na poziomie reszty, reszty odcinków wydał mi się naprawdę rewelacyjny, naprawdę artydziełem. I często zasiadałem z innymi osobami, na przykład ze znajomymi w akademiku, puszczałem ten film im i wszyscy byli zawiedzeni. I doszło do tego momentu, kiedy ja go polecam wam i sam byłem zawiedziony po obejrzeniu, <głos》>, obejrzeniu tego odcinka, bo faktycznie, no. Dalej on się broni dla mnie jako horror. Mm -hmm. Nie broni się cała oś kryminalna, cała oś poszukiwania, bo główny bohater chodzi od jednej osoby do drugiej, pyta się, pyta się coś i otrzymuje odpowiedź. Właśnie to jest dalej. mój problem, że, że po prostu e, jeśli, nie, nie wiem, najwyżej to wytniesz, jeśli uznasz to za spoilery, ale jeżeli ten kolekcjoner przetrzymuje jakąś żywą istotę, która jest związana z filmem, jakoś udało mu się ją zdobyć i główny bohater to widzi, a, a ma problem z tym, żeby zdobyć taśmę z filmem, którą w gruncie rzeczy, jak się okazuje, zdobyć jest bardzo łatwo. No to, no to troszeczkę mi to nie zagrało, właśnie, nie uwierzyłem w to. Więc, więc to już mnie zaskoczyło, że, że tak jakby główny bohater przeszedł z tym do porządku dziennego, że facet trzyma gdzieś, gdzieś w pokoju jakąś, jakąś dziwną istotę, ale on jakoś nie miał z tym problemu. To znaczy, no też tutaj, tutaj po prostu jedynym wytłumaczeniem jest motywacja bohatera. Bohater potrzebuje 20 tysięcy. I no w pewnym momencie pada pytanie, czy byłbyś w stanie zabić dla tego filmu. Bohater odpowiada, nie, nie, nie, ale wiemy, ale, już no wtedy tak. wiemy, że, że, że mhm. tak, byłby w stanie popełnić jakieś zbrodnie, żeby mhm. tylko zdobyć ten No film. I, i jeszcze mam trochę problem z wątkiem przeszłości głównego bohatera, który nie został, został tylko tak lekko napomknięty, nieby jakieś tam się przejawiały motywy, ale, ale nie, do, nie do końca był dla mnie potrzebny i albo był, go trzeba było przyciąć, albo rozwinąć, moim zdaniem. Nie wybrzmiał dla mnie tak należycie. No tamten, tak wiecie, ten wątek z jego teściem, i jego żoną czy dziewczyną. Mhm. Tak, tak, wiem, on wybrzmieć nie wybrzmiał, no wydaje mi się, że to taki obyczajowy, obyczajowa zapchaj dziura, ale w pewnym sensie, no, potrzebowaliśmy tego błądku obyczajowego, potrzebaliśmy bohatera z jakimś dramatem, żeby, żeby, gdzieś tam na końcu ten wątek wrócił w jakiś sposób, żeby faktycznie ten, ten film, ten łącznik jakiś, ten film, mm -hmm. który jest naturalny, ja też nie chcę spoilerować do końca, mm -hmm. ale ten film ma jakieś właściwości, tak, w pewnym sensie naturalne. no, bo mam no, no, nawiedzony tak. film, po no to on, on te, ten film w pewnym sensie też jest łącznikiem, łącznikiem z przeszłością bohatera, on w koszmarach już nawet może zobaczyć tak swoją przeszłość, także no, wydaje mi się, że był potrzebny, żeby, żeby bardziej napędzić sam wątek filmu, niż żeby jakoś opowiedzieć ciekawą o historię obyczajową. No tak, jakoś tam y, motywacja bohatera może wtedy była bardziej wyrazista, no. bardziej byliśmy w stanie się, się z nim jakby, jakby zrozumieć dlaczego, dlaczego jednak w to się wpakuje i pogrąża coraz bardziej. E, jeszcze powiem tak na marginesie, że, że film ma chyba jedną z najbardziej pomysłowych scen Gory jakie widziałem w filmie. Y o, no, no tak, już wiemy, wiemy, o którą chodzi. Znaczy, kupiliście w ogóle tą właśnie estetykę horroru? Ona, ona nie była aż taka właśnie do przeskoczenia, jak w moim wypadku w science fiction? Nie, wiesz co? Nie, było, było, było Widać, że to jest telewizyjne jednak. Ja bym chciał, bym chciał, żeby to było troszeczkę bardziej filmowe, żeby to było takie bogatsze, bardziej wystawne, a, a, a to jednak to, ta, telew ta telewizyjna estetyka troszeczkę moim zdaniem hamowała ten film. On by mógł być jeszcze lepszy. Właśnie. Nawet, nawet ja bym chciał zobaczyć taki pełny metraż, bo, bo naprawdę yy, sam, sam koncept i punkt wyjścia był bardzo ciekawy. I, i nawet, nawet. Yy, też bym chciał, żeby koszt tego wątku obyczajowego nawet można by było go przyciąć, a bardziej rozwinąć wątek tej istoty tego. Wie, wiecie, jeśli mówicie o tym, to był taki film Krwawe Zgórza, Zgórza, który opiera się na identycznym koncepcie, tylko tam nie było na naturalnych wstawek w ogóle. Tam też był legendarny film i już nawet nie oglądajcie tego, to, to też wytniesz. Kończy się tak, że po prostu nakręcili film, w którym naprawdę zabija się ofiary i dlatego był legendarny film, w którym efekty gore wyglądają <śmiech> dość realistycznie, nie? No, ale film z Zgórza to jest taki tadecy slasher i naprawdę bardzo, bardzo źle to nakręcili, więc w porównaniu z Cigaret Burns to naprawdę Cigaret jest o tyle poziomu wyżej. On teraz pokazuję sufit. Okay. <grym> <grym> tak jak podsumuję ten Cigaret Burns, zawsze lubię porównywać sobie z, z innymi filmami. To jest dla mnie taki miks, nie wiem, tak jak już mówiłem, dziewiąty wrót, trochę z ringiem i trochę z 8 Mhm, mm. Mm Też mi się kojarzyło z 8 mm, -hmm, mm -hmm, akurat bardzo. Tak. A takie pytanko do Was jakby istniał taki film a wiedzielibyście, że on jest wybitny artystycznie, bo reżyser tego filmu, Bakowicz, przypominam mnóstwo osób mówi, że to jest arcydzieło ale wiedzielibyście, że ten film raz, że może da was odwiałać, a dwa, że zawiera coś okropnego, coś bardzo mocnego czy bylibyście chcielibyście to obejrzeć? dlatego, że to jest artystyczne arcydzieło mimo, że kontrowersyjne ultra tak? Ja nie jestem przekonany czy bym chciał. Znaczy, czy ty czy by... zmierzasz, do, czy zmierzasz do tego, że mamy obejrzeć e, na Caligula? Nie. <głos> nie, niekoniecznie. Chociaż, chociaż wiesz, to jest pomysł na to jest pomysł Czekaj, na podcast. Ja widziałem. Kaligula, Malcolm McDowell. Ja że wiem, widziałem, widziałem, bo nie wiem, czy to była czy, Ja wiem. To, wiem tylko czy to, nie wiem, czy to widziałem pełną wersję, no ale, ale miało trochę pomysł z nosa, więc. Szczerze, okrojona wersja jest trudniejsza do zdobycia. Ja bardzo bym chciał zobaczyć, jak oni to okroili, a ja nie mogę. Więc... Aha, no to pewnie <głos> widziałem tą, tą pełną, hmm. no. Ale Malcolm McDowell tam nie uprawiał seksu. Tak. Nie, no nie, ale no Helen Mir Mirren zresztą też, no. Ale to, wiecie, kwestia, kwestia tego, że na przykład ja sobie zająłem sobie pytanie, już pojawia mi się trochę w głowie kilku reżyserów, który, którzy są cenieni w, w tam, właśnie w tym undergroundzie horrorów, horrorów, które są bardzo mocne, na przykład... Na... Na przykład Mariandora są ludzie, którzy mówią, że jego filmy są artystycznie bogate, że w tym jest jakiś pomysł. Ja dzisiaj oglądałem jego short, ale to mnie nie zniszczyło, ale on, on ma takie filmy, które, e, które no, są dość obrzydliwe, tak? No, Przybliż mi jego postać trochę generalnie coś w stylu Jorga Burgerejda, tylko że morduje zwierzęta na planie, wykorzystuje właśnie, z, aktorzy muszą grać pornograficzne role, tak, takie rzeczy, no nie? To jest kręcone właśnie w takie slow, takie artystyczne symbole. Są ale ale, to, jest, ale czasie, to jest współczesne, czy to, czy to już jest tak, współczesne. Hmm. Współczesny reżyser, nie? I ja, jak sobie zadaję to pytanie, to ja, nie ja w sumie nie chcę, szczerze mówiąc, oglądać tych filmów, więc <gryw> y, widząc już nawet to, co jest w Undergroundzie jakie filmy gdzieś tam ktoś tam wypuścił, to ja i wiem, że są pojebańce w, w tej naszej branży. No są właśnie. I, I, i, chyba... I szczerze mówiąc, y, widzę granice pewną, nie? No to chyba yy... ważne, żeby widzieć jednak jakąś granicę. Tak, bym... co, co można robić, a co nie I wiecie, jak mówię Cigarette Burns jest ultra brutalne, to też podkreślmy I to jest naprawdę fajna zabawa Bo wiemy, tak, że to jest udawane A się, się dziwię, tak. że przeszło to w telewizji No powiem po 23 A imprint nie przeszło, także Aha, przypominam To, będzie, to jest są... jeszcze bardziej hardcore. Chociaż powiem wam, że w takiej sytuacji Wiecie, że Że jakby sąsiad miał taśmę y i nikt tego nie widział, to jest właśnie też ta kinofilska przyjemność z oglądania oglądania jako pierwszy tak, oglądania jako pierwszy legendarnego filmu no, tak, to, to jakaś pokusa by była, ale no, to jest jakiś tam urok, to jest jakiś tam urok, nawet po to się jeździmy na, na festiwale filmowe, tak, żeby coś obejrzeć jak, jako pierwsi, coś tak coś yy, trudno dostępnego czego na co dzień w kraju naszym nie dostaniesz nie, to, tak, to jest taki dlatego... element, element tej kinofilii, no no, dlatego to jest właśnie dziwne, nie? Że jak film jest jakiś bardzo, bardzo disturbing, nie? Jakiś bardzo szokujący, obrzydzający, ale jest szeroko dostępny, to mi się nie chce tego oglądać. Ale jakbym znalazł coś, coś takiego, no, co dziwne, to czułbym, że jako pierwszy mogę to opisać, zobaczyć, jeszcze opowiedzieć, ej, widziałem ten legendarny film, no. no. no tak, to jest Tak, i tu, i tu by mnie już kusiło. No, wiecie, bo w dobie, w, w dobie, internetu teraz już można właściwie zdobyć wszystko i bez, bez trudu większego, a jeszcze kiedy? Kiedyś to, to niektóry, jak ktoś miał jakiś film, jeszcze nawet pamiętam w moim gronie, jak byłem dzieciakiem, jeśli ktoś na VHS-ie miał film, którego nie było w żadnej wypożyczalni w mieście, no to już był kimś, nie? Mhm, mm tak. No, a nawet wiecie, w dobie internetu dalej są serwisy, które umożliwiają obejrzenie jakichś naprawdę mało znanych filmów, w jakichś mało znanych kopiach, ale one się nie dzielą tym. także że to jeszcze jakoś tam funkcjonuje na jakimś tam poziomie. No. Mhm, mm tak. Jest jakiś taki Darknet filmowy, <śmiech> a nawet niekoniecznie Darknet, ale no... I wstałam takie legendarne filmy, no. No dobra, to co? to Gareth nie chce za dużo powiedzieć na ten temat, to co, przechodzimy no, dalej. Bardzo, bardzo fajnie się was słucha. Tak. Nie chciałbyś obejrzeć takiego filmu właśnie, gdzie są, są jakieś mocne rzeczy, ale jest legendarny. No, Adriana, no, to, to wszystko, co opowiedziałeś, to pasuje do szatańskiego tanka, no więc idźcie, iść. Idź. <głosy> Aż tak, kurczę. No dobra. Ja tylko tam słyszałem, że jest przemoc wobec zwierząt. Nie, tam jest przemoc wobec widza. 7 Siedem godzin patrzenia jak na długie sceny. A, co, a to chyba dowolny film Lavadiaza też jest przemocą, wobec widza w takim razie. Tak. Jakby co, że no, czytanie żedańskiego tak. tenga jest tylko cięższe niż oglądanie. Nie, mhm. ma, nie ma z tego co tam akapitów, tak? Mhm. Mhm. Jedno zdanie przez całą książkę. Okay. Nie ma kropek nawet? No, o kurde. czy znaczy, to jest cały czas tekst bez żadnych tam interpunkcji i tyle no. Przechodzimy w takim razie do anime, chyba pierwszego anime, które omawiamy. No, tak, wydaje bo mi się, science, tak. Science, fiction, science fiction i horrory już, już mieliśmy. A już się anime, jeszcze anime jeszcze nie było. To Zresztą no, dosyć... całkiem blisko byliście, jak mówiliście, o Ghost in the Shell. Mm -hmm. No tak, no tak, po w części, diznęliśmy temat, tak. No, a Cowboy Bebop jest takim anime, że się, że się troszeczkę łączy z. Pierwszym filmem o tyle, że też można zaliczyć go poniekąd do gatunku science fiction, bo opowiada o y, grupie łowców nagród, gdzie y, rzecz się dzieje też w kosmosie, w przyszłości, gdzie, gdzie Ziemia jest zniszczona planety znaczy zniszczona. Jest, jest po prostu. Y, no, podniszczona, gdzie już mało ludzi mieszka, skolonizowali sąsiednie planety. Taki typowy świat. No to, jest, to się chyba dzieje jeszcze XXI wieku, pod koniec XXI wieku, gdzie, gdzie, gdzie jest właściwie układ słoneczny można sobie dowolnie zwiedzać. No i przedstawia losy kilku bohaterów, którzy właśnie co odcinek mają, mają różne zlecenia na, na kolejnych bandziorów rozsianych po różnych planetach. No, i oprócz tego jakieś tam wątki ich osobistek się, się łączą w toku, w toku wydarzeń. Mm. Odcinki często są autonomiczne właśnie, bo, bo chcieliśmy takie wybrać, żeby żaden z nas się nie musiał, nie musiał wkręcać w cały sezon serialu, tylko żeby mógł obejrzeć sobie te 20 40 czy ileś tam minut, więc, więc wybrałem też odcinek, który, który śmiało można obejrzeć bez znajomości reszty. Mm. To jest odcinek Piero Lafeu. Tytuł nawiązuje do, do, do filmu Gotarda, ale, ale nie, nie znalazłem więcej powiązań oprócz tytułu, więc. To no, główny t... bohater No, może. No, tak się, znaczy, znaczy antagonista, ma... główny się ta, tak się nazywa. Tak, tak, tak. No, właściwie to jest przydomek, przydomek antagonisty, więc, więc tylko to jedynie go łączy może z tym filmem. To może chodzi też o to, że w obu Produkcja chodzi, chodzi o po prostu zabawę formą. Dla samej zabawy formą, że to jest Dobrze, cel sam mm, sobie. Mm, racja. Dobrze, że o tym wspomniałeś, bo ogólnie Cowboy Bebop to jest takie anime, które się bawi przede wszystkim formą. To jest właściwie, ja powiedziałem, że science fiction, ale to jest w ogóle kopalnia odniesień do, do różnych gatunków, w ogóle do popkultury. Bo to jest jednocześnie western, kryminał noir, film, film kung fu, taki typowy film akcji z Hongkongu. No, no mnóstwo, mnóstwo tutaj łączy reżyserów. Bo, bo został wyreżyserowany ten serial w całości przez jednego człowieka, Shinjiro Watanabe, który, który właśnie uwielbia, uwielbia się bawić takimi motywami. No sam tytuł kałbo bebop, bebop to przypominam jest odmiana jazzu, więc tutaj też muzycznie ten serial jest bardzo, bardzo, dobry. Jest oparty głównie na motywy jazzowe, bluesowe, bardzo, bardzo fajnie to wszystko grami, Może to, co powiedziałem wydaje się ogromnym miszmaszem wszystkiego właściwie, ale no, i każdy odcinek jest właściwie inny. No ten, ten, który Wam zaproponowałem, przede wszystkim, tak jak Gareth już powiedział, operuje, operuje formą. Może można, może można powiedzieć, że to jest typowy. Hmm. Jeśli chodzi o treść, no to właściwie nie ma tam nic zaskakującego: jest, jest konflikt, jest rozwiązanie tego konfliktu, jest pojedynek. Po prostu no, nawet, nawet nie będę streszczał tego odcinka, bo chyba, bo chyba nie ma sensu. Albo powiem po prostu jedno zdanie, że yy, główny no bohater. Główny dwa, boha dwa, dwa, co to się napierdala. No właściwie tak! no <śmiech> I tyle. Pojawia się chłop na mieście, który ma problem z, z, z, ze Spike'em? Tak? Ze Spike'em, tak, Spike, główny bohater no. jest Spike. Pojawia się tak. na mieście chłop, który ma problem ze Spike'em i chce go zamordować, no i, tak. ale Spike przed nim ucieka. A chce go zamordować, chyba po prostu. Go... Bohater trafił. No, właściwie on go po, po prostu spotkał, spotkał go przypadkiem, bo on chciał zamordować kogoś innego. A przypadkiem Spike sobie wychodził z Bilarda i i spotkał go. No w każdym razie odcinek opowiada o, o przypadkowym właściwie konflikcie dwóch postaci i, i, i cały konflikt się ciągnie przez znaczy i konflikt się ciągnie przez cały odcinek, ale dlaczego, dlaczego w ogóle mi się to podoba? Przede wszystkim jak to, jak to jest zrobione. Ja naprawdę, yy, ja może mało anime oglądam, to jest moje ulubione w sumie anime, yy, ale tam każdy kadr ja naprawdę chłonąłem z otwartą gębą, I, i, znowu, i oglądałem ten odcinek ostatnio kilka ładnych ładnych parę lat temu nie wiem, z 7, może z 8. Yy, oglądałem go kilka dni temu drugi raz i, i dalej naprawdę jestem zachwycony formą. Yy, jak tam yy, gra świateł, cieni, jak, jak nie wiem, jak z filmu Melvila, jak z Samuraja to, to wygląda. Yy. Więc, więc naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i, i różne ujęcia, kolorystyka, y, zmi zmiany scenerii, y, kiedy, kiedy na przykład, nie wiem, y, jest scena retrospekcji, ona jest zupełnie inaczej kadrowana, zupełnie inaczej kolorystycznie dobrana, no, po prostu szaleństwo formą jak tylko się da. Y, główny, antagonista tego odcinka, ten tytułowy Szalony Piotruś to jest takie połączenie, y, nie wiem, Jokera i Pingwina z Batmana. Mm -hmm. o... Tak, tak, to mm -hmm. mi się skojarzyło od razu. Tak, tak jeśli chodzi o, o jego design, więc nawet, nawet ogólnie lokacja ostatecznego pojedynku, czyli opuszczone wesołe miasteczko, to tak bardzo mi się z Batmanem kojarzy, szczególnie z komiksem Killing Joke. W ogóle na początku miałem Wam, miałem wam polecić jakiś odcinek animowanej serii o Batmanie, ale stwierdziłem, że jednak b będzie lepszym wyborem, ale trosze, trochę trochę troszeczkę blisko jednak yy, estetycznie tutaj się poruszamy w podobnych tak. klimatach. Ja teraz oglądam Batman'a y i też bym chciał polecić Aha. na następną może Aha. serię tych seri okay, serialowych no, podcastów. No może. Tak jak mówię, no, no szaleństwa formalne super, yy, ale serialu on wam chyba nie przybliżył. Postaci wam nie przybliżył. Yy, tak samo jak, zanim, jak włączy, zanim włączyliście odcinek nie wiedzieliście nic o, o bohaterach głównych i, i teraz pewnie też, też nic nie wiecie więc, e, więc chyba jako, jako zachęta do, do obejrzenia całej serii, no to nie jest długa seria 26 epizodów, to chyba nie jest może, może najlepszą, najlepszą zachętą żeby, żeby dowiedzieć się czegokolwiek o serialu no, w, e, myślałem też nad innym odcinkiem m, który, który nawiązuje właściwie bezpośrednio do, do fabuły e, obcego Yy, pierwszej części, ale, ale no jednak wybrałem to. Yy, troszeczkę po drugim sensie może mnie zawiodła ta ubogość tej treści, bo nie, nie myślałem, że, że tego jest aż tak mało, że to jest aż tak minimalistyczne yy, pod tym względem, no ale chyba nie wiem, warto było? To może zacznę od tego, że, że wygrałeś pewien, pewien plebisy, który sobie urządziłem w głowie. Mianowicie obejrzałem tego Mena i stwierdziłem, a to jest na pewno gorsze intro, gorszy opening niż, niż Mistrzowie Horroru. Mhm. wygram konkurs na opening. Aha. A tutaj Cowboy Bipop, tak. Aha. Ma zdecydowanie, tak. zdecydowanie świetny opening. Tak, tak. Naprawdę, mhm. bardzo mi się podobało już wejście, więc, więc już jest plus na samym początku. No. A zobaczyć było warto, no jak mówię, ta faktycznie jest ubogie w treść. Już o Menie, tak, o Startgate, dużo, dużo rozmawialiśmy o postaciach, mimo że sami powiedzieliśmy, że są płytkie. Tutaj tych postaci w zasadzie nie ma, no nie tu nie facetów nie. się bije. Tak. Ale estetyka, estetyka zdecydowanie wygrywa. Ty mi mówisz, że to jest, się dzieje w kosmosie i, i tak dalej. Ja myślałem, że to wszystko są jakieś kurde, nie wiem, poddesignowane e, jakimiś no, nowszymi rzeczami faktycznie, ale takie jakieś lata 50, że to jest faktycznie jakaś, jakaś stylistyka, ale no ten Lunapark, owszem byłbyś dość duży, ale poza tym kojarzymy się z Lunaparkiem z, czekaj, nieznajomych z pociągu, nie? Aha. No tak, tak, racja, bo to, tak, bo to jest rzeczywiście, mimo że to jest przyszłość, to jest rzeczywiście stylizowane na, na lata 50. 60. Właściwie cały ten świat jest, je, jest mocno, mocno zakorzeniony w, w takiej w estetyce. Estetyka mi się bardzo podoba. Sama estetyka w anime też jest ładnie, ładnie w to wpleciona. Ja lubię, lubię anime, lubię, gdy postacie faktycznie jakoś dziwnie mówią, są dziwne i są taką dorosłą młodzieżą, no nie? Tak. Bo generalnie są, postacie są strasznie młodzieżowe, mm -hmm. takie jakieś nie, nieporadne. Mimo, że potem, potem wychodzą na miasto i potrafią, potrafią przetrwać wybuch, osłonić się przed piętnastoma kulami i jeszcze rozwiązać jakąś tam zagadkę informatyczną, jak już siedzą, siedzą w domu, no? Tak, także. To jest akurat typowe. No ja powiem, powiem wam, że tego serialu w ogóle nie znałem i czuję się zachęcony. E, czuję, czuję się zachęcony, na pewno chętnie obejrzę, zwłaszcza, że ja lubię, lubię anime, które jeszcze gra konwencją, to już w ogóle, ale lubię anime samo w sobie, nawet jak jest takie głupi, głupiutkie młodzieżowe, nie? Ja, ja już wspominałem, nie? Dwa, dwa odcinki temu, że ja bardzo lubię Czarodziejkę z czy tam trzy odcinki temu, więc... Chociaż nie wiem, czy akurat dzięki z Księżyca bym wrócił. Ale no, jeśli nie Neon Evangelion, Genesis mi się dobrze oglądało, to tutaj pewnie też będę miał jeszcze prości, żeby wejść. Myślę, wejść. że tak. Myślę, że, że, że, że nie będziesz zawiedziony, no. No, ale dążyłem do tego, żeby powiedzieć o czym coś co mi się nie podobało, ale zapomniałem. <laughs> no. Yy, aha, aha, tak, dobra, dobra, już wiem. Dobra, yy, już wiem. No, yy, co mi się, co mi się nie podobało? Kurde, ja słyszałem, że to jest bardzo humorystyczna seria. Yy, natomiast... Yy, Nigrama humoru, oprócz tej japonszczyzny, oprócz tej nieporadności yy, w tym odcinku jakoś nie zauważyłem. Tak, bo to jest dość mroczny odcinek. Wyróżnia się raczej na tle serii, bo tu jest naprawdę mało stawek humorystycznych, a niektóre odcinki to, je, to jest czysta komedia. Tutaj akurat jej rzeczywiście nie było prawie wcale. No, nawet wiecie... Pingwin był nawet zabawniejszy mimo tragizmu swojej, swojej historii, Tutaj mamy naprawdę, a tutaj mamy y, faktycznie tragiczną historię antagonisty. i no, nie da się przyznać, że jest nam trochę szkoda go. No, no. jest, jest jest jakieś współczucie, się pojawia. Mhm. Tak, y, więc y, jako, że nie, nie lubiłem jakoś mocno postaci, to dla mnie jeden mógł zabić drugiego i nieważne, który wygrał, tak? No, w każdym razie, no... Ale no spodziewałem się faktycznie, że będą sobie ostro robić jaja, bo ty, tyle słyszałem o tym serialu, nie znam zupełnie tego, tego serialu, bo to też y, warto pokreślić, że gdzieś tam słyszałem, że coś takiego jest, no nie? Ty, Gareth chyba znasz ten serial, nie? Czy nie? No właśnie tak słucham yy, Grzegorza i... On chyba tego nie że ja obejrzałem co ten serial 7 lat temu. <grym> <Okay>. O, widzisz. <grym> no właśnie nie, nie wiedziałem. Ale w ogóle nie pamiętałem tego odcinka ani tego serialu, pamiętam tylko, że nie zrobił na mnie jakiegoś większego wrażenia, nic z niego nie pamiętam i chyba oglądałem w ogóle ten odcinek w złej kolejności. I to było pierwsze takie anime, które oglądałem świadomie i pytałem się potem znajomego, dlaczego w środku odcinka są takie przerwy? Ja no po prostu usłyszałem, że to jest taka stylistyka anime, no i cześć, no i mam się z tym pogodzić. No i tak się pogodziłem się. Już pamiętam w ogóle, że to nie było cało, całościowa, yy, całościowa produkcja że nie zostawiał tam jakiegoś większego impaktu. Pamiętałem, że jest tam dużo nawiązań to chociażby tam Sympathia of the Devil, chociaż wtedy jeszcze nie wiedziałem, nie znałem tej piosenki. Akurat, Sorry, że ci przerwę, ale akurat prawie każdy kawałek, y znaczy ka każdy tytuł odcinka nawiązuje albo do utworu jakiegoś, albo do filmu. I nie pamiętałem, y nie pamiętałem tego odcinka Piero Lfu, że to jest aż takie strasznie atmosferyczny odcinek, że tam myślałem, że przez cały odcinek nic nie będą mówić, że całe, wszystko będzie wyglądać jak pierwszy akt, że wszystko to jest oparte na takich dziwnych kątach, dziwnych barwach. Dziwny do, do Boże w ogóle tego, co się po, jest pokazywane, że najpierw p, p, p, ktoś idzie ulicą, ale nie pokazuje tej osoby, tylko pokazuje p, plener miasta z góry, Budynki, tylko odgłos stuk, stuk, stuk, a potem nagle przebitka na oko, a potem y, ludzie stojący w bramie, wyciągający broni, y, samochód podjeżdża, otwiera, ktoś wychodzi z tego samochodu, potem y, osoba idąca przez miasto, rzucająca gigantyczny cień przed siebie, to się znakomicie oglądało, i dlatego, że to jest taki wizualnie ciekawy odcinek, dlatego tak to, to, to się dobrze oglądało. Plus nawet porównując do naszych odcinków, no kurczę, wiecie, wydaje mi się, że Tin Man zadał jakieś pytanie filozoficzne, a potem na nie odpowiedział. Wydaje mi się, że Cigarette Burns miał jakieś śledztwo, ale poprowadziło je po linii prostej. A tutaj? Tutaj twórcy zdali sobie sprawę, co mogą zrobić w ciągu 30 minut. No mogę, możemy zrobić, do, no nawet 20. Możemy zrobić dobrą bójkę. Zróbmy dobrą bójkę, w ogóle wyrzućmy całą, całą fabułę gdzieś tam na bok. Niech się poja postaci pojawią na chwilę, żeby powiedzieć dwa zdania. I mamy faktycznie odcinek, który w sumie dobrze się ogląda w oderwaniu od reszty, bo nie ma, nie ma zapychaczy, nie ma zapychaczy jest ignorancki ignoranckie faktycznie dla postaci, bo dla, dalej nie poznałem i dalej nie wiem kto jest kim ale okej, okay, ale w oderwaniu reszty świetnie się to ogląda i ogólnie i ogólnie nie mam też poczucia, że można było więcej, bo tutaj wykorzystano, co można było wykorzystać. Jestem to, że sobie przypomniałem o tym odcinku, że jest tak dobrze jest wykonany w taki ciekawy sposób i fajnie było sobie przypomnieć, że ten serial jednak pokazuje jakąś klasę i ma, mam co wspominać. Może będę, muszę wrócić do niego w całości. No, no i fajnie, no to też, też oczywiście te podcasty nie muszą od razu wywoływać jakiś tam wojen między nami, ale, ale no, podyskutować zawsze fajnie nie żałuję czasu spędzonego z żadnym z tych, z tych seriali tych waszych, waszych proponowanych na pewno na pewno to było ciekawe doświadczenie no czuję się, że to był czas mimo wszystko lepiej wykorzystany niż w poprzednim podcaście o filmach te, te odcinki seriali mi się jednak mimo wszystko bardziej podobały niż, niż prezentowane wcześniej filmy tak, bo też fajnie było zestawić mhm. część czegoś z swoim wyobrażeniem o całości Tak. i, i, tak, i taką synekdochę zrobić <śmiech> tak, tak, no Fajnie było. To jest, to jest akurat bardzo, bardzo pozytywna rzecz no nie? tego podcastu. Tak. Dalej widząc te wszystkie odcinki, jesteście właśnie zwolennikami tego swojego odcinka jako, jako najlepszego z tych wszystkich. No to ja mówię, że no nie, mi odcinek chyba Konwoja Bebopa się podobał bardziej jako, jako całość, jako to, co teraz, teraz szukam w kinie. Chociaż też mówię, że w pewnym momencie, w pewnym sensie swojego odcinka też nie bronię. Bo ja już wiem, co się tam stało, a zupełnie inaczej było go oglądać pierwszy raz, kiedy wszystko dla mnie było niespodzianką. I tutaj też, też właśnie tak patrząc, pewnie, pewnie Tin Man, gdybym go, go oglądał, nie znając wszystkich możliwych schematów science fiction, których trochę się przewinęło przez moją głowę, może tak. faktycznie to byłby Wtedy, taki kopniak. Wtedy by no? zaskoczył, myślę, bardziej. Gdybym, go, gdybym oglądał bez, bez tych wszystkich przeczytanych książek i obejrzanych tam innych innych filmów czy seriali w podobnej tematyce, to na pewno by na mnie zrobił duże wrażenie. Pewnie tak, jak oglądałbym go jako Garet ileś tam lat temu w telewizji, to na pewno by było to... Aha. No, ale mimo wszystko, byłoby pewnie to jakoś moc, mocniej by zadziałało. Ale... ale... Ale wszystko było, wszystko było dla mnie pozytywnym zaskoczeniem, bo Stargate się chyba obawiałem najbardziej, dlatego że jakoś dla mnie ten serial w mojej świadomości był synonimem nudy. No, horroru za horrorami nie przepadam, ale dzięki Adrianowi coraz bardziej się do nich przekonuję, bo, bo dzięki tym podcastom odkopuję takie rzeczy i omawiamy takie rzeczy, które jednak stwierdzam, że, że chyba nie, nie jest... Staje się mniejszym przeciwnikiem horroru, ni, niż byłem, więc, więc na dobrej drodze jesteś, żeby mnie przekonać do gatunku. No to też kwestia tego, co ja wybieram. No, no właśnie, tak. Bez... tak. Bo, bo za... Ale kino gatunkowe zawsze miało 80% śmieci. No, no właśnie, właśnie. Tego, to... dlatego fajnie jest, że, że, że potrafisz wykopać. Jest Jest wyławiacz takie... pereł. Tak, dokładnie. Więc, więc też, też mnie w sumie pozytywnie zaskoczy, zaskoczyło, szczególnie jego, jego kinofilskie aspekty. Fajnie, bardzo, bardzo lubię taką tematykę i... Okay. Bardzo dziękuję, że przystąpiliście do mojej idei podcastu, że trzy odcinki seriali i każdy coś podaje i że z taką pozytywną energią do tego podeszliście w ogóle. Więc żegnamy naszych słuchaczy w trzecim podcastie Podrząd, w którym jesteśmy w pełnym składzie. Kiedy rozpętamy następną wojnę domową? no To też zależy od waszych, waszych komentarzy, bo jeśli sami będziecie nas podżegać do niej, to bardzo chętnie sięgniemy po broń. Na tak, pewno tak. szybciej. Następny odcinek będzie, będzie dość dynamiczny, jeśli chodzi o fabuły, które dobierzemy. Czy będzie dynamiczna dyskusja, tego sami nigdy nie wiemy. Więc czekajcie na kolejne podcasty. Dziękuję, że przesłuchaliście ten. Trzymajcie się, hej! Trzymajcie się, cześć! Cześć! Do usłyszenia! I e, Piku, wybrał, e, odcinek, e, Piku wybrał odcinek, kurwa, po francusku pitał. No szalony Piotr Pier... no. Dobra. No, powiedzmy. Nie, tak. no Pie, Pierrot Lefeu, mniej najwięcej. Okej, okay. to Piku wybrał odcinek, natomiast e, Pierrot Lefeu, muszę musiałem się podszkolić z, z francuskiego, żeby to w ogóle przeczytać. <głos> tak, odcinek kowboja... E, Bibopa. Bibopa, Bebo... <głos>